Scena siódma. Dulska, Juliasiewiczowa, Mela. Słyszałaś? Mamusia! Jak to sobie prędko taka pani pozwala? Dusi mnie formalnie. No, no! Będę mówić ze Spyszkiem. niechże że ciocia idzie do swego pokoju. Proszę cioci. Zlituj się, zrób wszystko, co można. Powiedz, że ja i Felicjan tego nie przeżyjemy. Że się go wydziedziczy, że złamanego centa nie dostanie nigdy, że... Dobrze, dobrze, już wiem. Tylko niech ciocia mnie zostawi samą. Idę, idę. Mojaście zrób wszystko. Ja już z siłą padam. Wychodzi Mela we drzwiach. Psyt, psyt, ciociu. A czego chcesz? Cóż mama, pozwala. Proszę Meli iść do siebie i nie pokazywać się tutaj. Ach, Boże, Boże, co to będzie? Znika.